Ten kraj, mający świetne dane do rozwoju ekonomicznego, a co zatem idzie do postępu kulturalnego, pod wielu względami kulturalnie się obniżył. W ciągu pierwszej połowy tego okresu społeczeństwo polskie, zgnębione świeżą kieską, upadłe na duchu, zresztą żyjące siłami intelektualnymi wychowanymi jeszcze w polskiej szkole, nie próbowało z tymi warunkami walczyć szło za hasłami pracy organicznej, pracy w tych ramach, któremu system rządowy pozostawił. Ramy te wszakże zacieśniały się z niesłychaną szybkością. Pasja niszczycielska opanowała coraz bardziej władze krajowe, gdy tymczasem w społeczeństwie narastały nowe siły szukające dla siebie ujścia. Wtedy siłą rzeczy musiała się zrodzić idea walki z zabójczym systemem. Idea ta rozwinęła się w dwóch kierunkach. Jeden z nich podnosił kulturalnie społeczeństwo, drugi je obniżał. Jedni walczyli z rządem, organizując tajnie oświatę ludu, kształcąc go politycznie, ucząc go, w nielegalnych wydawnictwach, jak walczyć legalnie w obronie prawa przeciw bezprawiu. Była to walka nieefektowna, nie dawała pokarmu tej nienawiści do władzy, jaką system rządów w ludności wychował. Nie zapowiadała szybkiego zwycięstwa, ale podnosiła kulturalną wartość społeczeństwa. Rozwijała w niem siłę moralne. Czyniła je zdolnym do twórczej, budującej pracy. Drudzy walczyli z rządem własnymi jego środkami. W odpowiedzi na gwałt propagowali ideę gwałtu. Przygotowywali wybuchy zbrojne i akty terroru. Ci właśnie, na równi z działaczami rządowymi, Przygotowali ten straszny i wstrętny obraz anarchii, którego widownią było Królestwo Polskie w dobie rewolucyjnej ostatnich lat. Zdrowy instynkt narodu i niezniszczone pierwiastki jego kultury wzięły górę nad tym prądem zabójczym, wypowiedziały mu walkę i osiągnęły przewagę, zanim władze rządowe oprzytomniały i zabrały się do przywracania porządku swymi metodami. Społeczeństwo wszakże przy istniejących warunkach politycznych nie ma środków do szerokiej pracy uzdrawiającej i organizującej w kulturalnej postaci życie kraju. System zaś rządowy niszczy tylko objawy anarchii surowymi represjami, sam wszakże jednocześnie wytwarza źródła, z których ta anarchia się rodzi. I dopóki ten system, osłabiony dziś przez reformy doby kryzysu, ale wzmocniony przez zaprowadzenie w kraju stanu wojennego, będzie trwał, dopóki cały zarząd kraju będzie w rękach wrogiego społeczeństwu obozu urzędników rosyjskich, Dopóty królestwo pozostawać będzie pod grozą zastoju kulturalnego, a nawet cofania się na pewnych punktach, jednocześnie skazane na dezorganizację społeczną, na anarchię, która nawet ekonomicznemu postępowi stawia tamy. Bo demoralizacja ludności pracującej wprowadziła już trwały rozstrój w życie przemysłowe kraju. I dopóki się ten system zasadniczo nie zmieni, Miasta Królestwa nie przestaną być największymi w świecie ogniskami zbrodniczości, jakimi są w obecnej chwili. W dobie, kiedy położenie narodu wymaga od niego największej możliwie sumy pracy w dziedzinie kultury, kiedy najważniejszym dla niego terenem tej pracy jest Królestwo Polskie, kraj ten ugina się pod systemem rządów, dla którego najwłaściwszą jest nazwa zorganizowanej anarchii. Ludzie dyktujący temu krajowi warunki życia i zakreślający jego społeczeństwu sferę pracy kulturalnej tamują tę pracę, obniżają kulturę duchową społeczeństwa dlatego, że jest ona polską, że praca odbywa się pod wezwaniem polskiej idei narodowej. W dziedzinie zaś potrzeb kultury technicznej, materialnej, mierzą ten kraj szablonem ogólnorosyjskim. Nie chcąc rozumieć, że przy położeniu geograficznym królestwa i wobec kulturalnej potęgi zagrażającego jego przyszłości sąsiada, utrzymanie go w kulturze na poziomie ogólnorosyjskim równa się jego zgubie. Dlatego ta kwestia organizacji politycznej Królestwa Polskiego, kwestia zasadniczej reformy zarządu tym krajem jest w obecnej dobie najważniejszą stroną kwestii polskiej. Walka zaś o tę reformę jest dziś najgłówniejszym zadaniem narodu polskiego. Walka ta zaczęła się organizować od lat kilkunastu. Pierwszy jej okres był okresem pracy przygotowawczej, pracy wychowawczo-politycznej, okresem stopniowej krystalizacji poglądów i programów. Wreszcie prób walki w najtrudniejszych warunkach, kiedy obronę prawa na nielegalnej drodze trzeba było organizować. W tym okresie rozwojowi kulturalnej pracy i walki o prawa narodowe stał na przeszkodzie obok systemu rządowego ruch polityczny organizowany przez żywioły socjalistyczne a propagujący metody walki obniżające kulturę społeczeństwa i dezorganizujące je moralnie w dobie ostrej fazy kryzysu politycznego w państwie społeczeństwo przeszło ogniową próbę która wydobyła najaw wszystkie jego niedomagania i wszystkie zdrowe siły. Jakkolwiek okres ten wykazał wiele słabych stron organizmu narodowego, obnażył na pewnych punktach straszne jego rany, to jednak dowiódł on jednocześnie żywotności organizmu. Społeczeństwo wyszło z tej przejściowej doby nie zdezorganizowane moralnie, ale skupione około swej idei narodowej. Jednocześnie żywioły anarchiczne utraciły wpływ na szerokie masy ludności. Dziś, przed społeczeństwem Królestwa Polskiego, otwiera się nowy okres. Okres walki politycznej w warunkach silnie zmienionych. I położenie zewnętrzne państwa jest inne, i jego wewnętrzne stosunki na nowym tle się rozwijają. Państwo to stawia żądaniom Polaków silny opór. Rząd organizuje przeciw nim opinię narodu rosyjskiego. Jednocześnie zaś potężne czynniki zewnętrzne opór ten podtrzymują. Warunki te zapowiadają walkę przewlekłą, wymagającą wiele wytrwałości i równowagi ducha, ale na szerszym polu niż w pierwszym, poprzedzającym wojnę japońską okresie. Do tej walki stają pokolenia niewyrosłe w terrorze doby popowstaniowej. Dalekie od starych koncepcji politycznych, bardziej przystosowane w swych pojęciach do warunków, w których walczyć przypada. Warunki, w których te pokolenia wyrosły, nie wychowały w nich tej wytrwałej energii i hartu, jakie znamionują odłam naszego narodu w dzielnicy pruskiej ale zalet takich naród nie zdobywa od razu, w całości. Kształcą się one przez długie lata w pracy i w walce. Przed społeczeństwem polskim w królestwie leżą dziś tylko dwie drogi. Albo ulec biernie systemowi rządów, jego wpływom, rozkładającym organizm społeczny, obniżającym jego kulturę, i przygotowującym ten kraj dla przyszłego podboju pruskiego. Albo walczyć z nim, chociażby walka ta na długi zapowiadała się okres. Dziś większość społeczeństwa zdaje sobie już dobrze sprawę z tego, że wahań między tymi dwoma drogami nie ma że przyszłość należy tylko do tych, którzy umieją o swoje prawo walczyć. Zapał i wytrwała energia niezbędne w tej walce znajdują źródło w poczuciu, że wynik tej walki rozstrzyga nie tylko o przyszłości kraju, w którym jest prowadzona, ale o przyszłości całego narodu polskiego i stanowiska, jakie wśród innych narodów zajmie. W tej walce wreszcie musi nas krzepić poczucie, że ma ona olbrzymią doniosłość nie tylko dla naszego narodowego bytu, ale dla całej Europy. Jeżeli ona nie ma być w przyszłości rządzona z Berlina, naród Polski musi zdobyć warunki szybkiego rozwoju, możność szerokiej pracy twórczej, a z nią siły. Do długiej i trudnej walki dziejowej. Koniec tomu drugiego.